Tisztwan Gręczo na saksofonie tenorowym. Gręczo, Open Collective, album Flat i sam jego początek utwór Branded, Budapest Music Center Records, rok wydania 2014. Teraz sięgamy po nowe, kwietniowe, tegoroczne nagranie. Muzyka o 20 lat młodszego od Tisztwana Gręczo, ale muzyka, który... Grał z nim, współpracował, nagrywał również płyty duetowe. No i tutaj na marginesie taka uwaga, Węgrzy to nie tylko Węgry, gdyż Silard Mezei jest Węgrem, ale jeśli chodzi o obywatelstwo i miejsce dorastania i zamieszkania, to jest serbska Wojwodina. I on tam mieszka, tam działa i z tamtejszymi muzykami nagrywa muzykę improwizowaną Inspirowaną też tym pogranicznym terytorium. Silard Mezei na altówce, Andrea Berendika na flecie, Bogdan Rankowicz na saksofonie altowym i klarnecie basowym, Nemania Michajlowicz na fagocie, Iwan Burka na wibrafonie, Mate Poszar na fortepianie, Erwin Malina na kontrabasie i Isztwan Czik na perkusji. Oktet Silarda Mezei. 8 minus 6 plus w nawiasie 2 minus 8 plus w nawiasie 6 minus 2 plus 6. Taki tytuł nosiło nagranie przedostatnie z albumu Only in Movies oktetu Silarda Mezeja. Lider na altówce oczywiście. Silard Mezejny. Chyba nie byłem na jego koncercie w Krakowie podczas krakowskiej jesieni jazzowej. Mhm. Przynajmniej raz był, może też poza tym festiwalem gdzieś również, ale na pewno trzeba wspomnieć, że wydawał w Polsce w krakowskiej wytwórni nottu dwie tak. płyty, Bot i Polar, przynajmniej te dwie płyty, więc jakoś w Polsce zaistniał. Podobnie jak postać, o której, no, musimy tutaj powiedzieć, chociaż ten artysta, jeśli chodzi o estetykę, Preferuje no, stylistyki trochę bardziej gwałtowne, z wskazami na metal, matrok i noise. Chociaż swobodna improwizacja i free też nie są mu obce. Tutaj zagra z artystą zwanym jako, znanym jako Merzbow, elektronika na gitarze KG Haino, a na perkusji Balasz Pandi. Balasz Pandi to jest taki trochę węgierski Dave Lombarda, czyli perkusista, który potrafi ciężką ręką zagrać ciężką muzykę, ale mm. ma też polot, umiejętności. I przede wszystkim interesuje go granie muzyki, no powiedzmy, subtelniejszej niekiedy. Dobrze się czuje jednak z takimi zespołami jak cu na przykład, jak z Merzboem i K.G. Haino, którzy tutaj wystąpili. No, często też grywał z Macem Gustafsonem, ma na rozkładzie wielkich jazzowych, free jazzowych tego świata. Oprócz Roswell, Rad, tutaj na przykład, generalnie jest to no chyba jeden z najbardziej rozpoznawalnych na scenie międzynarodowej. No, przez te noizowo, metalowo, rokowe koneksje głównie muzyk węgierski Piękna płyta, też piękne płyty z polskimi muzykami, bo z Mikołajem Trzaską i Rafałem mm -hmm. Mazurem, ale też była taka płyta z Markiem Tokarem, Mikołajem i Petrem Wrbą. Pardubicka, czy wiel czy Pardubica, już nie Mala, pamiętam. mała Pardubicka. Mała Pardubicka. Bardzo piękne nagranie. Balasz Pani. Sięgniemy może po. No, wybór był trudny. Aha, może dużo rzeczy na raz. To mm -hmm. nagranie, którego słuchaliśmy, drobne, ale nasycone, nosiło tytuł: Why is the courtesy of the prey always confused with the courtesy of the hunters? Część pierwsza z płyty: Al troublesome, defenselessness. Merzboł, Kejdźahino. Balasz Pandi, 2016 rok, studio GOK z Tokio. Oficyna Rar Noise. W dyskografii Balasza, pan jego, znajdziemy wiele świetnych, być może lepszych nawet niż to, które wybrałem na dzisiaj nagrań, ale cóż, robi magia wielkich nazwisk. Album drugi, który nagrali w takim składzie, ten wydał w 2021 roku Trost Austriacki. Lee Ronaldo Sonic Youth, prawda? Lee Ronaldo, Jim Jarmusz. Ten Jim Jarmusz, Mark Urseli i Bawasz Pandy. Churning of the Ocean. z albumu Churning z of the Ocean. Albumu wydanego przez oficynę Trust w 2021 roku na gitarach Lee Ronaldo i Jim Jarmusz, na basie Mark Urselli i na perkusji no, bardzo muzykalnie zagrał Balasz. Pandi. Dzisiaj w programie drugim Polskiego Radia słuchamy muzyki węgierskiej, powiedzmy, czy artystów węgierskich tutaj, jedna czwarta składu. Nie. No ale nagranie ciekawe, zresztą było o nim głośno, no przede wszystkim przez obecność Dzima Dżarmusza, który zagrał no naprawdę nieźle. Teraz sięgamy po płytę z 2023 roku, pozostając w klimacie trudnej do zakwalifikowania stylistycznego muzyki o rodowodzie mniej więcej rokowym, Tak powiedzmy. Chociaż całkiem spora domieszka tutaj jest muzyki tradycyjnej, free jazzu też. Trio nosi nazwę Dorota. Tworzą je, no właściwie... Wszyscy trzej członkowie można ich nazwać multiinstrumentalistami, ale ograniczę się do tych podstawowych instrumentów. Tutaj Dawid Szomlo na gitarach, Daniel Mackay na basach i Aaron Porteleki na instrumentach perkusyjnych. Dodatkowo tutaj jeszcze czwarty członek gościnnie: Bela Agoston na Steel i Tarogato. Album, po który sięgamy, nosi tytuł Good. I oto fragment y, tytułowego nagrania. To będzie niezwykła podróż. Mm-hmm. Stranger. Stranger, stranger that, that I have known for a very long time. Thank you for crossing the rays of my astral eyes. Eyes are leaking the pathway of your formless being. Traveling miles no The road trip of staying in one place. There is no time to stop. Just do you, do you, do you in. Just do me, do me, do me in again. Until there is no more of you, no more of me. We are as separated as we started. Oh, no. That is just the two sides of the same coin, money. I mean money can buy love, but dinners are great in the sky, or oh, at where I heard the final countdown twice, oh, a cold shiver is running through my spine, I'm frozen, well,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 less bird, stuck on the sky. Time has come. Says the inner calendar. Fly, fly. Że to będzie niezwykła podróż. Fragment 10-minutowy z 19 minut, tytułowego utworu z płyty Good, Tria Dorota. Nie mówiliśmy jeszcze dzisiaj, jak można się z nami kontaktować, a tu już prawie pół metek. facebook.com, kośnik improwizowane albo improwizowane Polskie radio.pl. Zachęcamy do rozmowy o węgierskim jazzie i przechodzimy do takiego zespołu, który mocno kojarzy mi się. Ciekawe dlaczego, z Hasidic New Wave. Zespół nazywa się Microdose Mike yy, i sięgamy po album ze z stycznia tego roku. Yy, album nosi, noszący tytuł Asmodeus i utwór hmm, Selem Lovas, a zespół tworzą Daniel Barany na saksofonach, Czaba Konia na basie, yy, Sombor Tortelli na klarnecie i gitarze, Roland Motkogo na perkusji i Tamasz Uchel. Na gitarze. Selem Lowas. Celem Lovas z płyty Asmodeus, kwintetu Microdose Mike. Album ukazał się w styczniu tego roku. Całkiem świeża rzecz. Teraz muzyk, musimy go wspomnieć, Georgi Sabadosz, czyli wielki, wielki węgierskiego jazzu, urodzony w 1939 roku, zmarły w 2011 roku. Pod jego skrzydłami rozwinęli się ci liderzy kolejnej generacji, generacji grał. U niego zaczynał, István fan Gręczo, Sabadosz był pianistą z dyplomem lekarza Medycyny w kieszeni, co zapewniło mu spokojny rozwój hmm. e, muzyczny. Nie Niczym komeda. Nie, P prawda? nie musiał po podążać za pieniądzem. Robił to, co chciał, co sprawiło, że był no, pionierem otwartej, fridżesowej muzyki i dawał pierwsze szokujące wtedy publiczność koncerty fridżesowe w Budapeszcie w połowie, pierwszej połowie lat 60. -tych grał z takimi muzykami, nagrywał jak Anthony Braxton, Joel Leandre, Roscoe Mitchell i są to, no, naprawdę wybitne nagrania. Być może nas będzie, czy polskiego odbiorcę jednak interesować ten wątek węgierski. W ogóle to jest niesamowicie szeroka twórczość. On gdzieś wychodził jednak od muzyki klasycznej. Był dobrze wykształconym pianistą, też kompozytorem. Jazz, free jazz nie wyczerpuje jego zainteresowań. To mm. była jednak bardzo długa Kariera. No ale jazz był najważniejszy i też powstała taka płyta, która jest jedną z kamieni milowych, jeśli chodzi o węgierski otwarty jazz, to po pierwsze, a po drugie, jeżeli chodzi o to słynne łączenie jazzu z folklorem. 75 rok wychodzi nakładem oficyny Hungarotom płyta The Wedding. Winobranie to jest 73, prawda? Czyli tak. 73. Zbigniew Namysłowski, winobranie, na której też przecież wątki węgierskie, muzyka tradycyjna na no, prawda? No więc to zbieżność jest nieprzypadkowa w muzyce tradycyjnej. Jazzmeni o otwartych głowach szukali inspiracji. Często się nie udawało, ale takim muzykom jak Namysłowski i Georgi Sabadosz wyszły prawdziwe arcydzieła. The Wedding.